Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w nowym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony kłaniam się w pas, ja, czyli Marta. Tym serdeczniej, bo po dłuższej przerwie w nadawaniu. A po drugiej stronie w waszych głośnikach jest stały konglomeratowy głos, czyli Michał Jerry Rakowicz. Hej Jerry. Cześć Marta, witam wszystkich. Bardzo serdecznie, tak jest. Fajnie wrócić przed mikrofon e, i to w takim towarzystwie. I mówię tu zarówno o Tobie, drogi Jerry, jak i o filmie, który będzie nam dzisiaj towarzyszył. E, mm -hmm wokół którego dzieje się w sumie ciekawie, bo z jednej strony jest słusznie chwalony tu i ówdzie, a z drugiej strony przewijają się wobec niego też dość podobne zarzuty, także można tutaj trochę odnieść wrażenia, wrażenie, że w tych recenzjach jest kilka takich kalek, które się najczęściej przewijają, więc pewnie gdzieś tam sobie o tym porozmawiamy. Takim największym zarzutem wobec tego filmu jest chyba to, że jest powierzchowny, czy że może brak mu jakiejś iskry, więc yy, krótko mówiąc, na pewno będziemy mieli co analizować. A mowa tutaj o filmie The Order. Pozwól, Jerry, że w naszej dzisiejszej rozmowie będę się posługiwać tylko tym anglojęzycznym członem. Jasne, jasne, spokojnie. <laughs> tak. Film, który możecie obejrzeć na platformie Prime. Reżyserem jest Justin... Kurzel, tak, tak trochę spolszcze i to nie bez powodu, bo słuchajcie twórca ma polskie korzenie, także niech będzie e, swojsko. E, jednak zanim przejdziemy do samego filmu, to ja bym, ja bym się chciała jeszcze trochę zatrzymać właśnie na osobie reżysera, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mm, ja śledząc jego karierę już od ładnych paru lat, więc tym bardziej się cieszę, że sobie dzisiaj porozmawiamy o tym jego nowym filmie, y, odnoszę wrażenie, że on jest trochę u nas y, zepchnął, gdzieś na drugi tor, co jest o tyle ciekawe, że Kurzel kręci filmy często nagradzane chociażby w Cannes i jak to miało miejsce w w przypadku filmu Nitram, gdzie główny aktor Caleb Landry Jones został nagrodzony Złotą Palmą za swoją rolę. No i generalnie często u Kurzela pojawiają się dość znani aktorzy, no ale jednak jego filmy nie cieszą się może aż tak bardzo krytyczną jakąś uwagą, jak można byłoby tego oczekiwać. Może tylko mi się tak wydaje, więc dlatego jestem ciekawa jak, jak to było u Ciebie, czy The Order obejrzałeś z przypadku, polecenia? Czy może czekałeś na ten film jako film konkretnie tego reżysera? Wiesz co, u mnie jest tak, że ja w ogóle Justina Kurzela nie znam Wspaniale. tak naprawdę, jeżeli chodzi o jego twórczość. Gdzieś tam mi te jego tytuły wcześniej latały, bo w zasadzie słyszałem o każdym mhm. z nich. Od Snowtown począwszy poprzez trochę niesławna Assassin's no Creed, właśnie. a właśnie na Nitramie skończywszy. Widziałem tylko fragmenty Assassin's Creed, bo kiedyś trafiłem na ten film w telewizji i tak z ciekawości chciałem zobaczyć, czy to jest produkcja tak zła, jak się o niej mówi. Okazała się nie aż tak zła z tych fragmentów jak to, co słyszałem, ale też nie na tyle zachęcająca dla mnie, żebym przy tym filmie ostatecznie pozostał, więc ja jakby sięgając po The Order, nie kierowałem się absolutnie mhm. nazwiskiem reżysera, czy scenarzysty, no bo tutaj też mamy dosyć już dosyć takie charakterne nazwisko, jeżeli chodzi o scenarzystę również, ale tematyką. I tym, że zobaczyłem, że tutaj jeden z moich ulubionych aktorów, czyli oh, Jude tak. Low, pojawia się też w roli głównej. I to były takie argumenty, plus to, że ty wspomniałaś, że ten film budzi pewne kontrowersje, a właśnie początkowo, kiedy on mi wpadł w radar to ja raczej się spotkałem z dosyć pochlebnymi opiniami na temat tegoż tytułu i w zasadzie ja wiedziałem tylko tyle mhm. tak po to dopiero kiedy zacząłem czytać tuż przed seansem to się dopiero zorientowałem, że to jest w ogóle film który jest oparty na kanwie prawdziwych wydarzeń a nie jest to wiesz taka fabuła po mhm. prostu jakich wiele w tym gatunku czy podgatunku? No tak, bo rzeczywiście tutaj takie pierwsze skojarzenia, jakie można mieć czytając o tym filmie, czy, czy w ogóle oglądając fotosy, no to są takie bardzo powiedziałabym kinowe w obrębie gatunku i, i może się ten, ten film kojarzyć z czymś rzeczywiście fabularnym, wymyślonym. Tutaj nie wiem, czy też takie podobieństwa dostrzegałeś, ale Mid Order bardzo kojarzył chociażby z filmami e, Tylora Sheridana. E, dużo osób mm -hmm, tutaj dostrzega też. podobieństwa do Michaela i Ja akurat niekoniecznie, ale... E, ja no też, właśnie. Nie. zupełnie nie ten styl. E, no, Mi gdzieś migały porównania do e, True Detective. Tak. E, ale... Tu, tu uważam, że to też jest dosyć e, dyskusyjne i, i e, wydaje mi się, no, że stru wiem, tak, się wydaje mi się, naprawdę. że to bardziej takie wizualne skojarzenia, jakieś tropy. No bo znowu tutaj mamy e, zmęczonego mliniarza, prawda, więc, e, więc mhm. gdzieś, gdzieś tam takie e, pojawiają się podobieństwa. Natomiast rzeczywiście filmowo e, bardziej Tyler Sheridan niż, niż Michael Mann. No ale właśnie sam fakt, że gdzieś tam pojawiają się takie skojarzenia może też świadczyć o tym, że The Order tak na pierwszy rzut oka może się wydawać kolejnym sensacyjniakiem. No i to są też, to jest też jeden z zarzutów, który się często przejawia w, przewijasorki w recenzjach, że to jest w zasadzie tylko takie wyrobnicze, kino sensacyjne i nic więcej, więc o tym też na pewno chciałabym z tobą porozmawiać. No i w zasadzie teraz już mo, możemy trochę tym kluczem pójść, bo z jednej strony właśnie, wyrobnicze, kino sensacyjne, a z drugiej wspomniałeś, że zainteresowała cię tematyka, więc yy, też fajnie byłoby spróbować na początek yy, gdzieś umieścić The Order w, takim, w takiej przestrzeni właśnie kina poruszającego temat białej supremacji, grup neonazistowskich, czy, czy w ogóle szeroko pojętego jakiegoś rasowego terroryzmu. Bo wydaje mi się, że na tym tle też The Order wypada ciekawie, trochę inaczej. Bo nie wiem, jak to jest u ciebie, ale ja myśląc gdzieś o tego typu historiach, to pierwsze, co przy Przychodzi mi do głowy to filmy takie bardzo efektowne, bardzo mocne, z takimi mocno charakterystycznymi rolami, nie wiem, Więzień Nienawiści, e, Green Room fantastyczny, y, czy chociażby mm -hmm, tak. Nomen Omen australijski romper, romper Stomper, więc to są takie bardzo mocne filmy, natomiast The Order e, momentami trochę e, zmierza w kierunku jakiegoś kina obyczajowego, nie wiem, jest tutaj taka pewna doza sielankowości, tylko no, pytanie najważniejsze, na ile to jest jakby spłaszczenie tej historii, a na ile jakiś taki czynnik, który paradoksalnie wydobywa z niej jeszcze większą grozę. No bo wiesz, fajnie myśleć, że neonaziści, czy w ogóle Aryjczycy, że tak powiem w dużym skrócie, są zawsze tymi takimi wydzieranymi w swastyki gośćmi, i których widać z daleka. A tak naprawdę The Order pokazuje, że no, to są jak najbardziej zwyczajni goście też, więc... Mm takie pytanie trochę naokoło do niego zmierzam. Jak, jak w tym kontekście zadziałał ten film na ciebie? W kontekście samej tematyki, na którą zwróciłeś uwagę. Jest to, ja ci myślę, że to musimy też trochę nakreślić, bo jeżeli ktoś tego filmu nie widział, to może się czuć lekko zagubieni, do czego my się odnosimy. <grym> w Więc tak. ja W ogóle w dwóch, w dwóch zdaniach Bardzo zasygnalizuje, dobrze. co jest kanwą ty, tych wydarzeń i już zaraz przejdę do twojego pytania, bo to, co Justin Kursel i Zach Bejlin, który odpowiada tutaj za scenariusz, wzięli na warsztat, to jest prawdziwa historia grupy, która działała skupiona wokół Boba Methusa i to jest właśnie, tak jak mówisz, taki biały suprematysta, który w latach 80. stworzył ten tytułowy zakon, czy ciche braterstwo, bo ten film też chyba mocno bazuje właśnie na jakimś reportażu, książce, która została wydana na ten temat. No i on się skupia na potyczce agenta, właśnie tak jak sygnalizowałaś, dosyć zmęczonego życiem, który ściga Metiusa i jego grupę. No i tak jak mówisz, faktycznie pojawiło się trochę w internetach i to patrząc z perspektywy polskiego mm -hmm. internetu, to mam wrażenie, że to zaczęła być pewna A, kalka, Zdecydowanie. bo ja to pierwszy raz zobaczyłem u Roberta Ziębińskiego i uważam, że jego post na temat The Order jest bardzo interesujący, on gdzieś tam cały czas we mnie siedzi po seansie, bo trochę się z nim mm -hmm. nie zgadzam, trochę się z nim zgadzam, ale za Zaczęło to właśnie żyć trochę własnym życiem i, i wiele osób chyba zaczęło kopiować tę samą linię ataku na ten film, czyli właśnie to, że on niejako wybiela Metiusa i spółkę. Ja mam wrażenie, że to nie jest problem tego filmu, dlatego że jednak, wiesz, śledzimy tutaj dosyć wyraźne budowanie tej tytułowej grupy, śledzimy Metiusa i jego przydupasów i ja rozumiem, że z jednej strony tu może być pewna problematyczność, która jest związana z tym, że no nie wiem na ile to był taki cel, na ile to tak trochę wychodzi też przez to co widzimy współcześnie mhm. na świecie, ale Matthews jest tutaj postacią, która stara się stawiać w kontrze do rządu federalnego, który w domyśle uciska białą większość. Jest, prawda? Tak, tak. I on próbuje być antysystemowy i to próbuje być antysystemowy i taki buntowniczy w zasadzie na dwóch poziomach, bo oczywiście pierwszym poziomem jest właśnie ta znienawidzona władza federalna, ale z drugiej strony on w zasadzie jest też buntownikiem czy radykałem nawet w w świecie tych białych suprematystów. Nie? No, tak bo jest. tutaj jakby jednym z ważnych wątków tego filmu jest to, że w zasadzie Matthews i jego grupa, która no po prostu trzeba ich nazwać po imieniu, że to są po prostu zwykli terroryści i tak. tak byli zresztą traktowani przez agentów. Tylko to jak to w tych Stanach mają taką definicję, to jest chyba domestic terrorists czy, czy coś takiego. No to on... Właśnie był radykałem nawet na tle tych innych radykałów. białych suprematystów, radykałów, którzy oczywiście byli radykalni w przekazie i swoich wierzeniach, natomiast nie byli aż tak radykalni jak Metius w tutaj walce o sprawę, że tak to szumnie nazwę. I mówię, ja trochę mogę, roz, mogę trochę zrozumieć, że dla niektórych to może być pewien problem, no bo on faktycznie jest tutaj trochę prezentowany jako, jako ten buntownik, no a jak Robert Ziębiński w swoim wpisie przywołuje, no to był w zasadzie trochę no, zwykły bandyta, nie jakiś ideowy myśliciel, za którym poszli inni, tylko no to był Zwykły bandyta, który głównie to, co robił, to, to robił dla kasy i, i, i niczego więcej, a, a bardziej ideologia była mu potrzebna, żeby gdzieś tam wokół siebie budować pewną społeczność i, i działać. I, I ja trochę to rozumiem, natomiast uważam, że to nie jest problem, dlatego że jeżeli ktoś widział ten film i no, zmierzył się z tym, co tutaj twórcy nam zaproponowali, no to ja nie, ja nie mam poczucia, że Matthews jest tutaj w jakikolwiek sposób wybielony. Mhm. On jest pokazywany może tutaj jako właśnie dosyć postać nawet nie wiem, czy charyzmatyczna, ale na pewno jakoś tam inteligentna, ale no, on nie jest, a przynajmniej tak mi się wydaje, jakąś atrakcyjną figurą. Mhm. Jakiegoś takiego buntownika, tylko na wielu poziomach widać, że to co on robi, to, to wiesz, ma często frazesy piękne może z punktu widzenia właśnie tych białych suprematystów na ustach, a to co robi, no to już tam, to już niekoniecznie <grymne> tak. takie, takie piękne jest i niekoniecznie to się wszystko ty, ty, ty, ładnie klei. Mm, no więc ja ani przez moment nie miałem poczucia, że nawet w tym takim stylu jeszcze sprzed paru lat, gdzie mieliśmy tę taką tendencję do prezentowania tych postaci mhm. negatywnych jako, wiesz, takich tak. fascynujących. Na zasadzie, że zło jest fascynujące i nagle mieliśmy ty, tych wszystkich różnego rodzaju socjopatów, którzy po prostu byli atrakcyjni. Ja osobiście tak tego nie postrzegam. Ale powiedz no, mi, jak ty No ja właśnie dlatego nie bez powodu zaczęłam tutaj ten fragment naszej rozmowy od jakiegoś tam przywołania tych takich, nie wiem, nazwijmy to ikonicznych przedstawień albo przynajmniej filmów, które przychodzą do głowy jako po pierwsze, jeżeli chodzi o takie tematyki, no bo umówmy się, zastanawiając się nad filmami o, o właśnie białych suprematystach, to podejrzewam, że 8 osób na 10 będzie miało pierwsze skojarzenia właśnie z Edwardem Nortonem, czy, czy z Russelem Crowem, że to są takie ikoniczne postaci i zastanawiam się na ile kalki z tego filmu, z tych filmów, czy, czy ogólnie z takich Najbardziej charakterystycznych przedstawień nie są przeniesione trochę też na odbiór tego filmu. Bo ja kompletnie nie rozumiem zarzutów o to, że kurzel w jakiś sposób wybiela Matiusa, dla mnie są zupełnie irracjonalne, także na pewno gdzieś tam będę, będę te, te skojarzenia rozwijać. Właśnie, wiesz, fantastyczne według mnie jest to, że tak naprawdę Matius jest zwykłym kolesiem. Nie ma w nim żadnej charyzmy, no bo wiesz, tutaj mamy, znowu powołam się na Nortona, czy, czy, czy, czy, czy Crowa, czy, czy w ogóle, chociażby fanatyka, nie? Z Ryanem Goslingiem, mhm. gdzie ci bohaterowie byli przedstawiani jako jacyś, jacyś tacy, wiesz, ikoniczni goście, którzy przyciągają do siebie właśnie charyzmą, nie? Natomiast tutaj Matthews jest tak naprawdę trochę produktem swoich czasów, gościem, który tak naprawdę niczym się nie wyróżnia i właśnie to jest w tym najstraszniejsze, że on się niczym nie wyróżnia i przez to fakt, że zanim idzie masa jakichś porąbańców jest przerażający, no bo tutaj można gdzieś różne paralele przekładać na obecną też rzeczywistość, czy w ogóle uniwersalizm, no bo to są kwestie, które przewijają się bez względu na czas i miejsce. I wiesz co, wydaje mi się, że w ogóle to był y, świadomy zabieg Kurzela. Tutaj y, powiem dwa słowa o jakichś takich pierwszych skojarzeniach z jego poprzednimi filmami. Pewnie będzie trochę spoilerów, więc y, ostrzegam. Y, ale nawet Snowtown, y, też film y, oparty przecież na y, prawdziwych morderstwach, prawdziwej historii. A tak naprawdę w tym filmie dla Kurzela jest ważne nie samo, nie same morderstwa, co jakiś taki proces przemiany spokojnego chłopaka pod wpływem takiego bardzo przemocowego, toksycznego męskiego autorytetu, że to jest tak naprawdę oś fabuły i coś, co przeraża, bo widać na przykładzie tej historii, jak naprawdę granica między zwykłym człowiekiem a mordercą jest bardzo cienka, prawda? No, Assassin's Creed, no to gdzieś też tutaj mieliśmy wątki jakiejś tam szeroko pojętej władzy, prawda? Justin Kurzel nakręcił też adaptację Macbeth'a, czyli taką, no, powiedziałabym, jedną z najbardziej znanych historii o tym, co robi z człowiekiem jakaś tam, jakieś tam pożądanie władzy. prawda? Też mieliśmy u niego um, chociażby no, fantastyczną, jakąś taką punkowo-przedziwaczną um, wersję... Um, historii legendarnego australijskiego bandyty Neda Kelly'ego w filmie Prawdziwa Historia Gangu Kelly'ego. Serdecznie polecam. I znowu właśnie Nitram. Tutaj też film, tu uwaga spoiler, który kończy się tak trochę na przekór temu co mogliby, czego moglibyśmy po takim filmie oczekiwać, no bo tutaj mamy do czynienia z historią, również prawdziwą historią Martina Bryanta, odpowiedzialnego za masakrę w Port Arthur na Tasmanii z 96 roku, w której zginęło 35 osób i to jest o tyle istotna historia, że doprowadziła do bardzo szybkich, błyskawicznych i szeroko zakrojonych zmian w Australii w prawie dostępu do broni, więc no to jest to jest też um, taka historia, trochę mit dla, dla australijskości reżysera. I wiesz co, i wydaje mi się, że to, że um, The Order wygląda tak, jak wygląda, no to jest właśnie kontynuacja trochę tego, jak um, Kurzel wyobraża sobie um, historię o przemocy. W Nitram tak naprawdę nie dostajemy historii samego ataku, co um, zwichrowanej, psychiki gościa, który się jego dopuścił tej masakry. prawda? Finale, mhm. Finał no jest po prostu e, najmocniejszy, jaki mógł być, bo tak naprawdę dostajemy cięcie w momencie, gdy do masakry ma dojść. E, I tutaj też niejako mogłyby się pojawić zarzuty, że no tak naprawdę m, dostajemy obraz e, gościa, e, który w taki czy inny sposób był e, no, doświadczony przez życie, a nie tak naprawdę obraz psychopaty, więc um, The Order jest trochę podobnie Wydaje mi się, że tutaj nie wgłębiamy się na tyle w historię tej organizacji, co też było zarzutem, co raczej kreujemy jakąś taką mityczną opowieść o, o przemocy, o przemocy, która jest w no, wżarta, że tak powiem, w amerykańską ziemię. Więc dlatego totalnie nie rozumiem tych zarzutów o, o wybielanie Matiusa w jakikolwiek sposób. No bo on wydaje mi się właśnie gościem, który trochę wysył wys że tak powiem, z tego otoczenia to zło, które gdzieś tam się w nim kotuje, No i należy sobie, wydaje mi się, zadać pytanie, co byłoby, nie wiem, mocniejsze, bardziej działające. Historia, w której dostajemy kolejnego jakiegoś przegiętego świra, mówiąc brzydko, czy to, co dostaliśmy tutaj, czyli zwykłego gościa, dla którego nie ma tak naprawdę... Żadnych granic między byciem y, jakby obywatelem a przekraczaniem granicy przemocy, żeby osiągnąć jakieś tam swoje y, korzyści, prawda? Więc kurzal, wydaje mi się, że y, tym takim pewnym dystansem wobec y, różnych historii przemocy no, y, wzbudza mimo wszystko niepokój, ale. Rozumiem też, że to może być w jakiś sposób wybijające z rytmu, tylko to też prowadzi do kolejnego pytania, mianowicie odpowiedzialności twórcy za jego dzieło. Szczególnie, że tak jak tutaj powiedziałeś, The Order można fantastycznie i tak dosyć mocno odczytywać w kontekście tego, co szczególnie teraz dzieje się w Ameryce. więc to ja ci powiem tak pokrótce trzy kwestie. Po pierwsze, w nawiązaniu jeszcze do jakiejś takiej teoretycznej teoretycznego wybielenia Metiusa. Mhm. No, dla mnie to i jakim, jakim on jest w zasadzie zwyczajnym gościem, ile oni błędów popełniają, jakie głupoty tak. oni robią, jak wiesz w zasadzie tam prawie, że każdy z tych ich napadów na, na te banki, czy innych działań przestępczych, które oni robią, no to idzie nie tak, jak miał iść. W zasadzie oni przecież przypadkowo to mogli wpaść prawie, że przy tym pierwszym otwierającym napadzie mhm. na bank, a w zasadzie policja i agenci FBI wpadają na ich trop bardzo szybko. To jest jakby pierwsza kwestia i to już pokazuje, że tutaj to, to nie jest właśnie, nie wiem, chociażby gorączka mana i potyczka jakichś dwóch Ach. wybitnych umysłów, tylko to jest w tym sensie uważam coś dużo bliższemu rzeczywistości, czyli mamy dwóch bardzo niedosło, niedoskonałych kolesi, którzy po prostu no, czasem przypadkowo y, zaczynałem się zbliżać ku sobie i jeden drugiemu w końcu wpada w ręce. Tak? To jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia. Ja uważam, że to co Kurzel tutaj bardzo fajnie robi i to co jest szalenie niepokojące z perspektywy też współczesności, to to jak on portretuje właśnie to do czego ty nawiązałaś czyli środowisko Metiusa, bo wiesz, tak jak my widzimy całą tę taką kongregację mhm. na przykład, jak nie wiem ag agenci wjeżdżają na, na teren, gdzie w zasadzie masz teoretycznie jakiś kościół pod znowu wezwaniem jakiegoś tam Jezusa, Chrystusa <laughs> lubiącego nazistów, czy, czy co, co to tam było. I, i, I dla mnie to było na przykład samo piorunujące jak wiesz widzimy tutaj jakieś domki, tu jakaś, nie wiem, pseudoszkoła, czy jakaś trochę, świetlica. Tu, tu jak tak, tu jakiś kościół, tu ci wychodzi na pastor, a tutaj dzieci pod flagą z jakimiś nazistowskimi emblematami. Hajlują sobie w ogóle w pewnym momencie. I, i, <laughs> tak, tak, hajlują, ale to już nawet nie to, tylko, wiesz, samo to już, że siedzą na tle właśnie takich m, m, insygniów m, czegoś takiego i sobie grają w piłkę czy cokolwiek takiego, to robi m, piorunujące wrażenie. I właśnie ta taka z jednej strony m, powszechność m, takiej przemocy, na, czy różnych form przemocy, a z drugiej strony dwie kwestie jeszcze, które też tutaj padają, czyli z jednej strony taka banalność tego wszystkiego, i przede wszystkim takie pomieszanie frustracji i bierności. I wydaje mi się, to też jest bardzo ciekawe z obecnej perspektywy, no bo kiedy oni tam nam opowiadają, jak to właśnie biali mężczyźni są uciskani, że praca im jest odbierana i, i w ogóle tutaj rząd federalny rzuca im cały czas kłody pod nogi, to jest przecież coś, co jest bardzo żywe w dzisiejszych czasach tak jest. w Stanach Zjednoczonych tylko i Kursel to jeszcze ciekawie konfrontuje w jednym, ale bardzo mocnym dialogu, czyli tam, gdzie pada w zasadzie trochę taka konfrontacja właśnie tego utyskiwania o, o tym, jak białym odbierane jest należne inich, inich, in im miejsce, kiedy z kolei bohater rzuca im w twarz, że w zasadzie tak jest zawsze z wami, że wy nigdy, że zawsze ten Problem jest tak gdzieś poza Wami, że, że to nigdy nie jest Wasza wina, że to nie jest Wasza odpowiedzialność, tylko to jest, nie wiem, rząd federalny, to są właśnie czarnoskórzy. Zawsze musi to być jest, ten obcy, prawda? Tak, tak, że to jest właśnie jakiś mityczny obcy i wydaje mi się, że to też jest szalenie mocne i to pokazuje, że y, ta banalność zła jest właśnie bardzo ciekawie poprowadzona, tym bardziej, że, wiesz, już abstrahując nawet od. Y, tego, że tu my mamy suprematystów, to dla mnie to jest jeden w ogóle z fascynujących takich motywów w amerykańskiej popkulturze, ale też w zasadzie w takim fenomenem amerykańskim społecznym, czyli wiesz, istnienie tych wszystkich różnego rodzaju właśnie takich grup quasi secesjonistycznych, tak które czasem niekoniecznie nawet pod takimi dosłownie jakimiś tam suprematystycznymi flagami, tylko czasem po prostu na na zasadzie właśnie jakichś takich bardzo konserwatywnych wartości. Tak, flaga wartości Konfederacji na zasadzie... jako ozdoba. Tak, <śmiech> tak, tak, że flaga Konfederacji, rodzina, zamkne, zamknięta przestrzeń, umiłowanie broni i oczywiście też rząd federalny jako po prostu wszystko, wszystko co najgorsze. I z tego względu też uważam, że to jest naprawdę zmyślnie tutaj przez Kurzela pokazywane. No, i trzeci element to to, że tutaj też ta druga strona, czyli właśnie nasz agent FBI grany przez Lowe, czy jego pomocnik, gliniarz grany przez Shaya Sheridana, to, to oni tak, oni są też świetnie zagrani po prowadzeniu. To jest jeszcze agentka, też w ogóle to jest bardzo fajne trio grana przez Durnes Mole. I oni są świetni, ale oni też nie są, oni są też dalecy od doskonałości, nie? To nie mhm. jest tak, że oni po prostu idą jak po sznurku, tylko tak jak Metiusowi z spółce nogi czasem się podwijają, to im tak samo i to, to, to jakby nam pokazuje, to trochę urealnia tę historię, bo ja będę miał, ja mam mhm. pewne problemy z tym filmem i, i mam tutaj trochę uwag, ale to, to przejdę zaraz do czego, bo wydaje mi się, że z mojej perspektywy to te uwagi są w zupełnie innym Bardzo miejscu mnie to pokazane. A, a, a, same, a same te elementy uważam, że właśnie nadają ten kontekst, że no, no nie wiem, jeżeli ktoś y, mm, uważa, że, że nie wiem, przysłowiowo Matthews obejrzy ten film i, i będzie uważał, że Matthews no, miał jednak trochę racji chłop, tak? Też bym tak zrobił. Na no to przykład, właśnie no to, problem jest w tobie, no wiem. że tak myślisz, czy w filmie jako takim, prawda? Tak, tak. Tym bardziej, że wiesz, tu mamy cały ten wątek mhm. jeszcze chociażby na przykład tych dzienników Turnera. Nie, właśnie, do no tego też tam, Tak, w ogóle do y, tej, kończącej się dyskusji o odpowiedzialności twórcy za dzieło. To jest y, dyskusja, która się nigdy nie skończy i będzie można ją dopasowywać do przeróżnych filmów. E, w ogóle tutaj też pozwolę sobie na e, taką dygresję, bo e, wydaje mi się, że The Order mógłby świetnie wypaść jako e, sans double feature e, z wtajemniczonymi, które omawiałyśmy kiedyś z Bogusią w rozmówionych, zdaje się. E, czyli takim też bardzo mm, wręcz obyczajowym, kameralnym filmie o e, grupie tak zwanych... O tej grupie Mamusiek, o grupie tak? mamusiek, które się mhm. spotykają w takiej salce przykościelnej po to, żeby narzekać na to, że Ameryka nie jest już biała i w ogóle tam nawet się pojawia bardzo podobny dialog do tego, który gdzieś tam się przewija w The Order, czyli że właśnie ja coś tam imigranci odebrali kobiecie pracę i w ogóle, więc no The Order świetnie by się oglądało z, z w tajemniczonymi, tym bardziej, że tak naprawdę widać, że pewne jakieś takie zapędy nacjonalistyczne, suprematystyczne, czy, czy neonazielskie tak naprawdę nie mają podziału na płeć. Że kobiety potrafią mhm. być y, tak samo okrutne jak faceci, gdy przechodzi do jakichś tam y, wątków właśnie nienawistnych, czy, czy, czy jakichś tam uprzedzeń. Y, dużo właśnie tutaj y, rozmawiamy o, o, o jakiejś tam takiej prostocie, czy, czy, czy takiej zwyczajności tego filmu. Y, I powiem Ci, że y, gdzieś tam przygotowując się, czy w ogóle myśląc um, o naszej dzisiejszej rozmowie, um, przyszedł mi do głowy też, te, te, przyszła mi do głowy też taka myśl, um, że to jest w sumie ciekawe, że my um, często, um, nawet w naszych rozmowach się, się to przewija, um, oczekujemy o, o, od kina pewnych jakichś zaskoczeń, czegoś nowego, czegoś ciągle um, jakiegoś innego, nie? Um, natomiast mhm. tutaj, w momencie, gdy um, Kurzel postawił na trochę inne opowiedzenie o tych grupach. Odnoszę wrażenie, że zarzuca mu się trochę to, że nie poszedł jakimiś tam wytyczonymi ścieżkami przez inne filmy tego typu, że... No bo on, on z jednej mhm. strony nakręcił typowy sensacyjniak, ale no ja cały czas wracam do tej myśli, bo gdzieś tam z tyłu głowy mam te inne filmy poruszające te wątki. Jednak The Order wydaje mi się filmem trochę osobnym, więc z jednej strony oczekujemy czegoś nowego a z drugiej strony jednak lubimy najbardziej to, co znamy. I jeszcze tam gdzieś przeglądając komentarze przed, przed tym, jak połączyliśmy się, to trafiłam na, takie, na jakiś taki jeden, w którym autor pisał, że no ten film to powinien wyreżyserować na przykład David Fincher i wtedy coś by z tego było. No i kurczę tak zatrzymałam się trochę, trochę nad, nad tym komentarzem i zastanawiałam się, czy rzeczywiście Gdyby wyreżyserował ten film David Fincher, to cokolwiek by to zmieniało. I wiesz, ja też trochę ten komentarz odebrałam osobiście, ze względu na to, że ja się totalnie odbiłam od Mindhuntera. I, i, i wiesz, mhm. i tak się zastanawiałam, jakby został przedstawiony Matthews według Finchera, gdzie Fincher w Mindhunterze no niejako pokazuje tą fascynację tymi wiesz, mordercami, e, przestępc przestępcami, wiesz, bardzo, bardzo szeroko e, ujętymi, więc... Jak to jest? Czy rzeczywiście wolimy te historie, które dobrze znamy? Wiesz, to, wydaje mi się, że tu problem jest właśnie taki, że tak jak słusznie zauważyłaś, że y, bardzo często y, wielu widzów ma podejście takie, że film musi być y, czymś wybitnym i jakby zapominamy, że dobra rzemieślnicza o robota właśnie. jest y, y, czymś wartościowym. Ja to powtarzam całe swoje kinofilskie <laughs> życie, że y, my powinniśmy cenić, y, i stawiać na piedestale dobrych rzemieślników, bo ich jest po prostu mało. Wejdę ci tu w trochę w słowo, przepraszam, bo teraz mi przyszła taka myśl. Y czy nie jest tak trochę, że to o czym mówisz, czyli właśnie to niedocenianie rzemieślniczej roboty, z czym się totalnie zgadzam, bo ja zawsze też uważam, że lepszy jest przeciętny film, ale rzemieślniczo świetnie zrobione, niż kolejne rozbuchane arcydzieło, które w ogóle nie zostanie ze mną na dłużej i do czego zmierzam. Czy, czy, czy to takie podejście do tych takich rzemieślniczych, po prostu dobrych filmów nie wynika trochę z tego, jak często one trafiają prosto na streaming i, I jakiejś takiej powszechności mhm. odbioru tych filmów, czy to też nie jest, nie jest trochę z tym powiązane, że my chcemy tego kina doświadczać, a w momencie, gdy oglądamy go na streamingu, no to już mamy to takie myślenie ale wiesz, straight to DVD, jak było kiedyś, prawda? Mhm. E, już oddajcie głos. Bardzo możliwe, no wiesz, ja mówię, że ja zawsze daję przykład Tonego i Ridleya Scotta, że jakby wiadomo, że jakby w historii kina to Ridley Scott się zapisał jako ten twórca, który dał nam obcego i kilka filmów, które właśnie w tej historii kina się zapisały, ale ja na przykład jestem wielkim fanem twórczości Tonego ja Scotta też. i y, ja zawsze uważałem, że pomimo tego, że te jego filmy były właśnie dużo prostsze, dużo zwyczajniejsze, to każdy w zasadzie miał w sobie coś. Mhm. Y, nie wiem, od począwszy mojego ukochanego ostatniego skauta, aż po jego te ostatnie nowsze dzieła. I y, Naprawdę uważam, że to nie jest wada, że jakiś film jest y, tak filmowo zwyczajny. Przy czym tu ja akurat y, trochę sobie zaprzeczę, bo jak powiem, że tu widzę jeden problem i właśnie to, to, ten mój problem trochę jest związany z tym, co mówię, ale nie tyle z, y, y, y, z tą stroną reżyserską i z tym, jak ten film jest zaprezentowany, tylko tu mam troszeczkę problem z y, tym scenariuszem, y, na poziomie właśnie jego konstrukcji i tego, że zbyt mocno tutaj Zach Bailin poszedł w pewne tropy. Mhm. Jak wiesz, jak widzę kolejnego zmęczonego agenta, od którego odeszła rodzina, jak widzę kolejnego gliniarza, który w zasadzie od momentu kiedy zaczyna się zajmować tą sprawą to wiemy do czego to będzie prowadziło i suma sumarum prowadzi też nawet w okolicznościach prawie że przewidywalnych jeden do jednego bo widzieliśmy to dziesiątki mhm. razy to ja miałem takie poczucie trochę że można było Uniknąć po prostu tych kilku tropów. Nie? Naprawdę. z Lowe nie potrzebował tego rodzinnego backgroundu <grym> zupełnie, bo ten wątek tak naprawdę nic w tym filmie nie wnosi. I, i wiesz, sam nie wiem, samo odniesienie do tych jego poprzednich śledztw, które go w pewien sposób złamały, to już by było coś. No wystarczającego, i przede wszystkim ciekawszego, tak? prawda? No bo tutaj się pojawia fantastyczny wątek y, mafijny, prawda, gdzie no tak. przyczynił się do y, no, tak naprawdę śmierci y, wtyczki, mówiąc bardzo ogólnie. Tak, tak. I wiesz, i to, to, to by wystarczyło zupełnie jako jakaś tam podbudowa emocjonalności i jeżeli z czymś mogę mieć problem i mogę zrozumieć zarzuty, to jest to, że właśnie tutaj jest kilka takich rozwiązań fabularnych, które zbyt często są właśnie w takim nazwę to tak typowym kinie mhm. sensacyjnym stosowane, bo pod kątem właśnie roboty takiej stricte filmowej to tutaj absolutnie ja bym się nie czepiał tego filmu pod żadnym względem i wydaje mi się, że Kurzel i pod kątem tempa opowieści i pod kątem tego jak to jest wszystko filmowane, w jakiej tonacji mhm. nawet jest to Oj, utrzymane, wiesz kolorystycznej yy, i tak dalej i tak dalej, to jest naprawdę bardzo dobrze yy, zrealizowany film i no Chciałbym więcej tego rodzaju tytułów oglądać. Zresztą no, sam fakt, że wiesz, mamy tutaj lata 80. i zwróć uwagę, że to w końcu, mówię w końcu z dużą świadomością, nie są lata 80. takie przefiltrowane Prześnie. przez ten. <grym> tak, taki ten, ten filtr nostalgii albo jakiejś takiej neonowej kalki, która I zaczęła jest. dominować w postrzeganiu lat 80., to chyba lato 84, y to był. To jest taki film, który gdzieś też tam, jeżeli chodzi o lata 80., o, zawsze ze mną siedzi, który, który nie idealizuje właśnie tych lat 80., i tutaj mamy to samo. To nie jest tak, że nie wiem, że one są jakieś bardzo zbrutalizowane, ale właśnie bardzo mi się podoba to, jak one nawet pod tym kątem takim wizualnym są prezentowane. Wiesz co, ja się tak też zastanawiałam, oglądając film, czy to nie jest trochę tak, że zarówno reżyser, jak i scenarzysta pokładają dużo wiary w inteligencję widza. Widzu? Tak. Już, już mówię, o co, o co mi chodzi. Właśnie, wspomniałeś o postaci taja Sheridana, bardzo fajnej. Nie ma tu jakichś wielkich fajerwerków, ale wydaje mi się, że jest spoko i spoko też udaje się mu umknąć jakiejś takiej oczywistej łatki, jakiegoś tam młodego adepta, tego zmęczonego życiem gliniarza. Mhm, tak. Bez fajerwerków, ale okej. Okay. I to, co wydało mi się w ogóle w całym jego wątku najciekawsze i co owszem nie wybrzmiewa, bo jest gdzieś tam w niedopowiedzeniach. I co właśnie skłoniło mnie do zastanowienia, czy nie jest trochę tak, że twórcy bardzo dużo wiary pokładają w naszą inteligencję, to fakt, że tutaj w domyśle jest powiedziane, że żona naszego bohatera, bohatera jest rdzenną amerykanką. Mhm, e, więc tak. to gdzieś tam nam dokłada drugie tło, czy, czy, sorry, drugie dno do tej opowieści. No bo mamy bohaterkę z jakiejś tam mniejszości, mówiąc, mówiąc bardzo brzydko, która no, od, w zasadzie zawsze w Ameryce była traktowana jako obywatel gdzieś tam drugiej kategorii, ale jednak mamy tutaj też kobietę, która dość niechętnie patrzy na angażowanie się męża w sprawę, która nomenomen dotyczyłaby też jej, no bo tak naprawdę biali suprematyści, tutaj jest powiedziane, że nienawidzą czarnoskórych Żydów, ale tak naprawdę nienawidzą po prostu każdej innej rasy niż biały człowiek, prawda? Ale jednak tutaj mamy kobietę, która gdzieś bardzo sceptycznie podchodzi do, do angażowania się w to wszystko. To raz, a dwa, nawet, nawet to, czego... Bardzo wielu widzów z tego, co, co widziałam, nie lubi, czyli właśnie takiego nieportretowania tego bractwa bardzo dogłębnie. I czy to nie jest trochę tak, nie wiem, może dopowiadam, może pokładam więcej wiary niż powinnam twórców, czy nie jest trochę tak, że oni nas trochę zachęcają samych, samych, żeby gdzieś w tą historię głębiej wejść, bo nie wiem jak ty, ale powiem ci, że ja w ogóle pierwszy raz dowiedziałam się o tym bractwie z tego filmu i mhm. w ogóle o dziennikach Tarnera, które wspomniałeś, że w ogóle istnieją, no przyznam, nie znałam tej pozycji i w momencie, gdy doczytałam, że jest to pozycja, która też była w jakiś sposób e, inspiracją e, do szturmu na Kapitol e, 6 stycznia, no to gdzieś, gdzieś poczułam się bardzo mocno nieswojo e, i też też trochę poczułam e, jakąś wartość też nadaną w tej historii, że tutaj nie mamy wyłożonego wszystko, e, wszystkiego kawa na ławę, nie? Tylko to jest coś, co ma nas... E, trochę zachęcić, żeby w to, wiesz świat wejść i, i zainteresować się i złapać się na tym, że okej, okay, to były może lata 80., ale to nie znaczy, że w latach osiemdziesiątych to się e, zamknęło. Dlatego, no, e, wiesz co, też mm, odnosząc się do tego, o czym, e, o czym mówiliśmy, czyli tych zarzutów o wybielanie Maciusa, czy o to, że on jest pokazywany w takim trochę bohaterskim kluczu, no bo tutaj, uwaga, spoiler, e, chociaż jeżeli czytaliście cokolwiek na temat tego filmu, to na pewno już od o tym wiecie. W finale no, Matius ginie w taki bardzo melodramatyczny sposób, ponieważ no, osaczony przez tam armię różnego rodzaju funkcjonariuszy, tak naprawdę płonie żywcem. I to jest taka bardzo śmierć widowiskowa, taka właśnie wpisana trochę w taki klucz rozumienia tego typu postaci, nie? Ale zgodna ze stanem zgodna faktycznym. Z ze stanem faktycznym, ciekawe. tak jest. I, i, I wiesz, i tutaj są, że no, że Matthews jest pokazany przez to tak siak czy siak, że właśnie taki antysystemowy bohater. Ale powiem ci, że ja miałam wręcz odwrotne wrażenie, że to był gość, który wolał zginąć w męczarniach, niż w ogóle wyjść poza jakieś tam swoje Wyobrażenie świata i no i to jest upiorne, jeżeli sobie pomyślimy, że takich osób, takie osoby otaczają nas też dzisiaj. Więc no, ciekawa jestem, jak, jak ty tę kwestię widzisz, na ile to jest jakby kwestia niedoskonałości scenariusza, czy w ogóle niepogłębienia tej historii, a na ile to jest takie podejście do widza na zasadzie, ok, ja daję Ci coś na tacy, co ty z tym zrobisz? To już w ogóle inna rzecz. To, czy to jest wiara w widza? Być może. Ja osobiście lubię takie motywy, ale no ja jestem raczej typem widza, który jeżeli okazuje się, że historia jest na faktach, no to pierwsze co robi, to zaczyna sprawdzać nazwiska daty i mniej więcej kontekst wydarzeń, żeby widzieć, wiesz, co zostało zmienione, co, co nie mhm. zostało zmienione. A czytałeś przed filmem, czy po filmie? o całej O cały po, filmie, okay. po filmie. I właśnie to, co mnie zaskoczyło, to w sumie, że w zasadzie wszystkie te główne wydarzenia, one są dosyć wiernie przedstawione, więc tutaj pod tym kątem zgodności z faktami historycznymi to jest zrobione nieźle i no, jestem dowodem, że to zadziałało, mhm. że mnie to osobiście zaintrygowało. Wiesz, w kontekście dzienników Tarnera i, i tego, na ile właśnie tutaj Kursel pokłada w ogóle wiarę w widzów, że oni się tym gdzieś tam zainteresują, to z jednej strony, znów, myślę, że coś jest na rzeczy, przy czym ja jeszcze sobie tak pomyślałem, że pytanie, czy pewne takie wycofanie i taki chłód, mm -hmm. w jakim jest ta historia podawana, właśnie nie gorący i taki bardzo oskarżycielski, to czy to nie było też właśnie celowe działanie, żeby zbliżyć tę historię sprzed 40 lat do historii tu i teraz? Bo właśnie to, co mówisz, nie? że przecież to, ten motyw o, o tych dziennikach ternera to nawet w końcówce filmu jest wprost tak. podany, nie? Że, że, że tak było. Ta książka jest cały czas do kupienia też... Na impiku nawet. Tak, ona jest w ogóle z tego, co, co zdążyłem doczytać, to ona uchodzi za jedną z takich Biblii tych terrorystów wewnętrznych różnego rodzaju, którzy właśnie zajmują się zamachami bombowymi i innymi tego rodzaju rzeczami w Stanach Zjednoczonych na, przestrzeniu, na przestrzeni lat. I ja zacząłem właśnie myśleć, czy, czy to nie jest też pewien klucz, nie? że Kurzel chciał nam pokazać, że lata się zmieniły, czy w zasadzie epoka się zmieniła, dużo wody upłynęło, a tak naprawdę pewne postawy, pewne motywy, pewne też inspiracje i no one są cały czas silne i się nie zmieniają, nie? więc pod tym kątem to, to naprawdę też uważam, że to jest całkiem zmyślnie poprowadzone, bo wiesz, bo udało się też uniknąć w tym takiej łopatologii, tak jest. No bo umówmy się, że... Jak sięgasz po tego rodzaju temat i właśnie nie wiem, masz chociażby w tej chwili takiego prezydenta usterów, jakiego masz, właśnie masz w pamięci Atak na Kapitol i inne tego rodzaju opowieści, no to. Umówmy się, że u niejednego twórcy mogłaby tu wygrać pokusa, żeby stworzyć taką prostą tak. paralele pomiędzy jednym a drugim. A wydaje mi się, że właśnie Kurzel postawił nie na proste pokazanie, że, że ta historia się powtarza, tylko że pewne rzeczy właśnie się nie zmieniają, że pewne rzeczy są stałe i pewne rzeczy... Być może po prostu nie zostały załatwione, mhm. czy nie zostały zaadresowane, nie? bo jednak to, to trzeba też pamiętać i wydaje mi się, że to trochę w tym filmie wybrzmiewa, że o ile ta krytyka, że to zawsze jest ten obcy, mhm, tak, tak. To, to jest bardzo słuszna, o tyle z drugiej strony... No, też te postawy, one się nie biorą znikąd, nie? Eee, także wiesz, także no, to, to jest całkiem zmyślnie prowadzone i też jeszcze jedna rzecz w kontekście wiesz tego, jak na przykład całe Bractwo jest portretowane, no przecież tutaj mamy też w centrum wątek Alana Berga Właś, czyli nie. tego radiowca, który padł ofiarą ludzi z Bractwa, no i też no umówmy się, to, to niby nie jest jakaś może szokująca na tle wielu nawet mainstreamowych filmów scena, no ale jednak to jest tak bardzo bezpośrednio pokazane i tak bardzo w krytycznym kluczu, że no, no ja nie wiem, co tutaj twórcy, znaczy widzowie niektórzy by chcieli, żeby, żeby co jeszcze było pokazane, żeby nie wiem wzmocnić wymowę całego tego wątku. Tym bardziej, że my Alana Berga tak naprawdę nie poznajemy. My w zasadzie poznajemy go tylko przez jego przekazy radiowe, czyli e, można powiedzieć przez to, jak starał się tą rzeczywistość wokół niego zmienić i jak bardzo e, robił to wpływ punkt bezpośrednio i bez y, owijania w bawełnę, prawda? Więc y, jakby fakt, że on w swoim przekazie był tak bezpośredni, sprawia, że gdzieś ta scena działa jeszcze mocniej, przynajmniej, mhm. przynajmniej ja, ja tak ją y, odebrałam. Y, I też też właśnie podpisuję się pod tym, o czym powiedziałeś, że no, tak naprawdę pewne zachowania się y, nie zmieniają. Możemy sobie mówić never again, ale jakoś znowu pewne rzeczy się dzieją, prawda? I mhm. też uśmiechnąłem się, gdy mówiłeś właśnie o tym jakimś stylistycznym zdystansowaniu, ponieważ Kurzel w jednym z wywiadów przywoływał jako jeden z takich informacyjnych filmów dla siebie, co wydaje mi się też ciekawe w kontekście tego, że mamy tutaj do czynienia z Australijczykiem, który opowiada o amerykańskiej historii. Przywoływał chociażby Mississippi w ogniu, czyli film, który zrobił mhm. na nim bardzo duże wrażenie w stosunkowo młodym wieku, bo chyba widział ten film jako nastolatek, z tego co dobrze pamiętam. No to, to też, też tak. tak miałem, więc się nie dziwię. Tak, to, też, też z tego co pamiętam, widziałam ten film bardzo, bardzo wcześnie i też zrobił był na mnie ogromne wrażenie. No i właśnie, i trochę tak słuchając Ciebie się zaczęłam zastanawiać, jak gdzieś tam ważyć obydwie te historie, no bo wydaje mi się, że Mississippi w ogniu łatwo zamknąć w przeszłości, w pewnej epoce, której, o której chcielibyśmy myśleć, że już jej nie ma, no bo tak naprawdę Dzisiaj raczej publicznie nikt krzyży nie pali. Nie nosi yy, znaczy myślenie życzeniowe, ale, ale na potrzeby dyskusji niech padnie. Nie nosi, nie wiem, białych kapturów i nie napada na, yy, nie wiem, kolorowych yy, mieszkańców, mówiąc yy, brutalnie. Więc, więc łatwo yy, gdzieś ten film umieścić właśnie w, takim, w takiej przeszłości, która dzięki Bogu minęła, prawda? Natomiast tutaj... Yy, De order, no, przedstawia taki terroryzm, czy, czy, czy w ogóle prowadzenie tego typu, używam cudzysłowa, w tym momencie działalności w sposób. Hmm, taki bardzo gdzieś tam w wczepiony w, w, w, w zwyczajność, e tak bym mm -hmm. powiedziała, no bo tak naprawdę, wiesz, no tutaj mamy napady na bank, napady na bank, które przewijają się w wielu e przeróżnych e filmach sensacyjnych i fakt, że oni są e tak nieudolni i, i głupawi wręcz w, w pewnych momentach sprawia, że e te sceny tych napadów przywołują na myśl jakiś, nie wiem, heist. Movies, w jakimś takim mm -hmm. swoim trochę niepoważnym wydźwięku. No i właśnie, i, i, i jak to jest? Czy ta taka dobitność filmu Alana Parkera, dobrze pamiętam nazwisko? Tak. tak. Mm -hmm. czy, czy, czy, czy ta dobitność Alana Parkera to coś, co gdzieś lepiej realizuje ten temat? No bo tak, obejrzymy ten film i, i wiesz, smutno pokiwamy głowami. No, kiedyś to było w tej Ameryce, czy właśnie to, co pokazuje Kurzel, czyli taka, takie taka powszedniość tego, tego sposobu myślenia, który, tak jak zresztą słusznie zauważyłeś, z obecnym prezydentem, no tak naprawdę mm, wszedł na salony, więc yy, nie wiem, oglądając Ilona, wysyłającego serca do publiczności yy, i oglądając ten film, no to gdzieś tam można się zatrzymać na chwilę, prawda? Tak, tak, no. Ja wiesz, ja nawet nie chcę wartościować, mhm. który, który film jest lepszy czy gorszy, bo wydaje mi się, że to jednak są dwa różne podejścia. Natomiast właśnie tu i teraz i w kontekście tego portretowania, które sobie Kurzel założył, wydaje mi się, że on po prostu dobrze realizuje te swoje cele. Bo mówię, można byłoby to podkręcić, ale to byłby inny film. I wydaje mi się, że paradoksalnie gorszy, no bo właśnie... Trochę y, odpowiedziałaś w zasadzie na swoje pytanie, że wydaje mi się, że bym, m, ja bym tu widział ryzyko takie, że gdybyśmy my to podkręcili, to łatwo byłoby to umieścić mhm. w historii. W tym sensie, że wiesz, to, to byłby kolejny film o jakiejś grupie terrorystycznej. Tak? Y, natomiast to, że to jest na swój sposób y, wręcz banalne, no, właśnie. no to, y, to nie pozwala jakby nad tym przejść do porządku dziennego. Szczególnie, że wydaje mi się, że ja nie jestem jakimś w ogóle fanem tego rodzaju rozwiązań. Nie lubię takiego mm -hmm. do powiedzenia na koniec, ale uważam, że to był całkiem też niezły zabieg, żeby na przykład przywołać jeszcze raz w samej końcówce te dzienniki Tarnera i w tych dwóch, trzech zdaniach właśnie wskazać, że w tym zamachu ludzie się nimi inspirowali, w zamachu na kapitol się na nich inspirowali, bo to chyba ten wcześniejszy to był ten słynny w Oklahoma, tak. jeżeli dobrze pamiętam. Więc wiesz, więc to, to tylko pokazuje, że coś, co teoretycznie łatwo by było umieścić w przyszłości, w tej z tej z Tej dziury cały czas wyłaźnie no. podnosi łeb. Nie? I, i, I to jest dla mnie nawet tylko ten wątek. Nie? Przecież to, to prawda jest taka, że Metiusa nie ma 40 lat. Jak sobie poczytacie historię, to też łatwo przywołać, że na gruzach bractwa powstało kolejne bractwo i kolejne organizacje, i tak dalej, i tak dalej. To się, to się nigdy tak jak z kartelami, nie skończyło. Prawda? Tak, tak, dokładnie, do, do, dokładnie tak, a y, z drugiej strony właśnie no, dla mnie jest coś przerażającego w tym, że y, właśnie y, książka, która wprost tutaj jest określana jako y, taka instrukcja obsługi dla terrorystów y, i którą y, po dziś dzień się ludzie inspirują, no ona jest legalnie dostępna, tak jak mówisz, no możesz sobie wejść na internetową księgarnię w Polsce i normalnie kupić ci to nie za miliony monet, y, po prostu książeczkę, y, która y, y, no, jest tak jaka, jaka jest i która tutaj jest też bardzo bezpośrednio zaprezentowana i, i wiesz, ja uważam, że to zdystansowanie jest dobrze też ogry, ogrywane, bo zwróć uwagę, że tutaj mamy naprawdę niezłą pakę aktorską. No właśnie. I oni wszyscy grają też nie szarżując, bo umówmy się tu, tu są role w zasadzie każda z tych ról głównych, tej czwórki dajmy na to, czyli agenta w kreacji Judah Low, Matthewsa w kreacji Holta, tego gliniarza w, te, w kreacji Sheridana i agentki FBI w kreacji Smolet. Ja mam wrażenie, że cała ta czwórka postaci mogłaby być podkręcona, gdyby nie umiejętna reżyseria i pomysł na tę rolę. Mhm. W tym sensie, że wiesz, no Low jest może smutny, młodziak <laughs> jest może... Brywny. Wyrywny. tak. Holt z kolei jest właśnie taki wyciszony. Nasza agentka taka profesjonalna, ale, ale oni są właśnie w punkt zagrani, Że wystarczyłoby mocniej podkręcić te postaci i by to albo poszło w kierunku już prawie, że B -klasowca, albo właśnie w jakąś taką wiesz, taką mhm. dziwną kwo, quasi historyczną sensację tak właśnie z jakimś pojedynkiem dwóch charyzmatycznych, na przykład y, stróża prawa i, i wiesz, bandyty po prostu. Y, I to łatwo byłoby to... Y, uśmiesznić wręcz, czy ośmieszyć całą tę historię, a właśnie przez to, że oni wszyscy też chyba dobrze wyczuli intencje, albo tak dobrze byli prowadzeni mm -hmm. przez Kurzela, to, to oni grają po prostu mam wrażenie w punkt, nie? że ja nie miałem poczucia yy, i też dlatego ja cały czas nie mogę zrozumieć na przykład dlaczego ktoś przyrównuje to do mala. No, nie tak. każdy pojedynek gliniarza, gliniarza z bandytą to jest od razu wiesz, gorączka. Nie? Powiem ci jedno, great minds think alike, bo tak naprawdę uprzedziłeś kolejne moje dwa pytania, ale pozwolę sobie mimo wszystko pójść w ich kierunku, no bo co powiesz na to, że te zarzuty o to, że Matthews jest tu niejako wybielany... Trochę wynikają z obsadzenia Holta w tej roli, bo no on, mimo że ma bardzo różnorodne te role, mimo wszystko, to jednak gdzieś jego fizys, mówiąc tak górnolotnie, czy, czy, czy w ogóle jakieś takie aktorskie emplua, gdzieś tam mimo wszystko przy nim... Przylgnęło i czy to nie jest trochę tak, że, że, że my, my, mówiąc ogólnie o nas widzach, trochę go oceniamy mm, przez to, przez to jakieś takie pierwsze skojarzenia? Mm, nie wiem, jak rzucam to w myśl bez, bez żadnej tezy, bo powiem Ci, że ja oglądając The Order cieszyłem się, że miałam jeszcze w pamięci dość dobrze przysięgłego numer dwa i Studa, gdzie mhm. Holt no fantastycznie połączył tą swoją taką niewinność, nieśmiałość z takim pierwiastkiem jakiegoś takiego szaleńczego w ogóle niewybudzonego zła. No tak naprawdę ostatni kadr przysięgłego jest chyba lepszy od całego filmu, więc gdzieś, gdzieś tutaj widzę pewną, pewną kontynuację tej roli w tym, jak wciela się w Matiusa, więc, więc trochę to pytanie jest takie piętrowe, czyli jak tobie samemu się Holt podobał w tej, w tej roli i jak, jak właśnie widzisz, czy, czy, czy gdzieś tutaj wybiega poza to swoje emplua i jak w ogóle ono wpływa na odbiór tej roli? Czy, czy w ogóle wpływało co, u ciebie? Ja go, ja go kojarzę z tak różnych ról, że ja absolutnie nie miałem jakichś mm -hmm. jednoznacznych skojarzeń, ale tak jak mówisz o tym, może coś być w tym, że, że on jednak może być postrzegany właśnie przez pryzmat ról, które kreował w konkretny sposób. On mi się tutaj podobał, no bo mówię, ja, nie, ja uważam, że on gra dosyć oszczędnie, Gra, dobrze wywiązuje się z zadań, w, w niektórych momentach ma jakieś przybłyski, charyzmy, ale dla mnie mimo wszystko przybija w nim pewna zwyczajność i pewna banalność. I ja uważam, że to jest wartość w tej roli, bo, bo właśnie udało się uniknąć, między innymi też przez to, jakiegoś takiego heroizowania mhm. postawy te, te, tego, tego kolesia i i dla mnie to jest w porządku. Ja jakby nie miałem absolutnie z tym problemu i y, dla mnie jak najbardziej w porządku rola. A to, że no, ktoś będzie oceniał aktora przez pryzmat jego no y, wszyscy wiemy, jak Aha. to jest. No, są aktorzy, którzy y, czasem już mają określoną łatkę i czegokolwiek by nie zagrali, no to, to będą postrzegani w pewien konkretny y, sposób, y, tak jak się ludziom nie wiem kojarzą z początku kariery. No, dość przypomnieć ile lat Leonardo DiCaprio uciekał <laughs> tak. od y, ty, Tytanika, pomimo tego, że przecież to był świetny aktor już w zasadzie od, od, od najmłodszych to lat i właśnie i przed Tytanikiem, a, a przez ile lat uciekał od tej jednej konkretnej postaci y, ta, i, i to tak czasem jest niestety no z aktorami. Dzisiaj już aktorami. tak naprawdę chyba Leonardo DiCaprio przez mało kogo jest przynajmniej tak bym chciała wierzyć w to, że jest jakby e, oceniany z perspektywy roli w Titaniku. E, no ale właśnie, The Order warto sprawdzić chociażby z tego względu, żeby się przekonać, czy Nikolas Holt jako no, taki pełnokrwisty z przekona, czy nie. E, no dobrze, ale druga kwestia, którą chciałam poruszyć i również się bardzo uśmiechnęłam pod nosem, bo e, gdzieś mamy jakieś połączenie telepatyczne dzisiaj. E, wspomniałeś e, tak prześmiewczo właśnie o tym, że e, dużo osób, nie wiem, widząc y, film o gliniarzu tropiącym jakiegoś złola gdzieś łączy to już z Michaelem Mannem, tak jakby to był jakiś przepisany y, tylko Michaelowi Mannowi y, y, wątek, prawda? I y, y, właśnie trochę chciałabym się tego jeszcze uczepić, już tak zbliżając się pomału do finału, bo y, powiem Ci, że mi bardziej nawet niż z, Michael, znaczy z Michaelem Mannem w ogóle, ale nawet bardziej niż z Tylorem Sheridanem, gdzieś y, ten wątek z jego sposób prowadzenia, w ogóle sposób wpisania w krajobraz, który jest tu szalenie ważny, kojarzył się z westernami. I nie mm -hmm. wiem, czy, nie to wiem, czy ty pewno. też tak miałeś, ale to też mi się wydawało szalenie istotne w jakby odbiorze tej historii, prowadzeniu tej historii, czy właśnie hmm, w wiesz, pokazywaniu tych, tych przestrzeni w takich mega przepięknych, panoramicznych ujęciach. Co ciekawe, film był kręcony w Kanadzie, czyli jakby zupełnie inne skojarzenia jakby wizualne niż z taką 100% amerykańską Ameryką. Ale, mimo wszystko, powiem ci, że nie mogłam jakby tego rozdzielić i trochę właśnie to takie pokazywanie przestrzeni z takim namaszczeniem właśnie odczytywałam w jakimś takim westernowym kluczu, czyli wiesz, trochę takich białasów walczących o swoją ziemię i tylko ich ziemię, żeby przegonić każdą mniejszość, każdą rasę z ziemi, która tylko im przynależy. No i, i, i wiesz, gdzieś, gdzieś to mnie od razu przywołało, przywołało takie skojarzenia z westernem, no, czyli takim gatunkiem, który bardzo długo pielęgnował ten mit amerykańskości. I to wydaje mi się o tyle ciekawe, że gdzieś, no mimo wszystko y, świadczy to na korzyść tego filmu, że gościu y, australijczyk y, jakby wychowany w zupełnie innym porządku kulturowym y, gdzieś w udany sposób dotarł y, tym filmem do, do, do jakby takiego sedna problemu tego, czym jest amerykańskość w rozumieniu wiesz, no tych, pewnej grupy tego na, narodu, który czuje się tam jedynymi panami, którzy chcą dzielić i rządzić tak naprawdę wbrew każdemu innemu. Więc westerny, westerny to był taki, taki klucz, który mi się gdzieś tam od razu nasunął i który gdzieś, gdzieś wyniósł mi ten film trochę wyżej właśnie ze względu na to, jak, jak są pokazywane te relacje między Matiusem a, a właśnie czy właśnie jak jest pokazywana w ogóle ta przestrzeń. No przepiękna. Wiesz, to, to jest yy, yy, myślę wszystko spójne, bo nie bez przyczyny i ty i ja przywołaliśmy tutaj Taylora Sheridana, no bo on jest twórcą, który ten western ma pod skórą i w zasadzie yy, yy, czy sięgniemy po jego Yellowstone, no właśnie, bo oglądasz, z którym jestem prawda? na świeżo. <śmiech> tak, ja już obejrzałem całe, czy, czy, czy właśnie Yellowstone i dokładnie yy, właśnie też wątki yy, ziemi, yy, yy, portretowanie przyrody i tak dalej, czy jego filmy, i to niekoniecznie Sicario, ale chociażby Aż do Piekła, albo przede wszystkim Wind River, no to to są filmy, gdzie właśnie western, czasem te wątki też właśnie rdzennych Amerykanów, jak chociażby właśnie w przypadku Wind mhm. River, one gdzieś tam się pojawiają i tutaj dla mnie to jest jakby oczywisty trop, nie, ten westernowy i dla mnie to też jest plus, ja Western mówię, wychowałem się jako dzieciak jeszcze w tym okresie w latach 80., gdzie Western w niedzielę od 12. o 12:00 tak. po prostu należał się jak psu zupa więc wiesz to, to na zawsze miłość do Westernu w moim sercu i podoba mi się, że właśnie gdzieś tam w takim kluczu czy część tego Westernowego klimatu wraca i to jest dużo lepszy trop właśnie niż Michael Mann, no, umówmy się Man to jest jednak miasto neony, to nie jest pereria, prowincja, preria, prowincja i, i rzeka na przykład, tylko, tylko to jest miejska dżungla, więc to jest zdecydowanie lepszy trop i tak i się zgadzam, że, że to jest w takim kluczu robione. No, no i tyle, tutaj nic więcej nie dodam, ale wiesz co, zanim jeszcze przejdziemy do jakiegoś podsumowania, to ja ci muszę zatrzymać i trochę wrócić, mm -hmm. bo w którymś momencie zadałaś takie pytanie i ja je trochę odbiję w twoim Dobra. kierunku, bo popłynęliśmy tak z innymi wątkami, że ono gdzieś mignęło, bo powiedziałaś, czy zadałaś pytanie odnośnie odpowiedzialności twórcy za swoje dzieło, czy w twojej opinii nie wiem, to co Kurzel zaserwował to jest coś, co może być problematycznie właśnie w kontekście tego twojego pytania stawiane, czy, czy, czy postrzegane? Wiesz co, zważywszy na to, jak często pojawia się zarzut o wybielanie Matiusa, wydaje mi się, że, że, że to jest dużo bardziej powszechny odbiór, niż życzylibyśmy sobie tego, czy, czy, czy, czy w ogóle wyobrażalibyśmy okay. sobie, bo naprawdę w wielu miejscach trafiłam na, na takie opinie, trochę takie ironizujące, że no w zasadzie Matiusz to jest taki jakiś tam chłopek, roztropek, który robi za wszelką cenę jakąś tam rebelię przeciwko rządowi. Tylko no właśnie, ja w ogóle nie znoszę takiego, znaczy, śmiesznie to zabrzmi, nie zważywszy na to, że sama to pytanie postawiłam, ale no stawiania kultury w roli jakiegoś tam nie wiem, wyznacznie Profesora, tak, tak, który ex katedra dokładnie yy, tak. przedstawia jakieś tezy. Bo wiesz, bo tak naprawdę jeżeli w ogóle ty się zastanawiasz nad pewnymi rzeczami, jak na ciebie, na ciebie działają, no to pytanie, gdzie tkwi problem? W, w filmie jako takim, czy w postrzeganiu rzeczywistości przez ciebie, że w ogóle tobie przychodzą do głowy takie, a nie inne y, wrażenia, dlatego no, mhm. ja powiem ci, że bardzo długo się zatrzymywałam nad, y, nad tymi zarzutami i zastanawiałam się z czego one wynikają, bo tak naprawdę y, wewnątrz historii nie ma nic, co by mogło gdzieś tam y, łagodzić naszą opinię Matiu o Matiusie. No wiesz, zacznijmy od jakby najbardziej podstawowego, błahego wątku, czyli dostajemy gościa, który tak naprawdę ma dwie kobiety, oszukuje tak, obydwie. Dziecko jakiegoś tam bobasa niemal jak w jakiejś czarnej mszy składa na w ofierze, prawda? Oczywiście dziecko nie ginie, uprzedzając strach. Ale wiesz, to są takie jakby takie małe, drobne rzeczy budujące nam obraz gościa, który w swoją codzienność wplódł tak naprawdę makabry, nienawiść i w ogóle wszystko co najgorsze. Mhm. I ja nie wiem, czy my potrzebujemy jako widzowie być zarzucani jakąś dosłowną przemocą, dosłownym okrucieństwem, żeby mieć pokazane tak, tego człowieka należy nienawidzić, ten człowiek jest zły. I, i, i wiesz, to pytanie cały czas mi się gdzieś tam tłucze po głowie, skąd taki, a nie inny odbiór? Dlatego właśnie też nawiązałam do tych innych filmów, gdzie no często mm -hmm. ci neonaziści są też jakimiś, wiesz, skinheadami i, i w ogóle tak, tak, gośćmi, którzy w ogóle wyglądają tak groźnie, prawda? No i jak to jest? Czy, nie wiem, zło ubrane, mówiąc tak bardzo melodramatycznie, w takie jakieś fatałażki, zwyczajności gdzieś się rozmywa w naszym, w naszej ocenie? Wiesz, no to jest ten sam trochę, znaczy trochę, wydaje mi się, że pod podobny case, jak mieliśmy przy okazji Strange Darling, yy, gdzie no, wszyscy, znaczy wszyscy bardzo dużo osób grzmiało, że, że antyfeministyczny, że w ogóle o co chodzi, że wyśmiewanie yy, ofiar gwałtu, tylko jakby nikt nie rozumiał, znaczy nie rozumiał, nie postrzegał tego w tej kategorii, że takie, a nie inne rzeczy robi psychopatka. Yy, mhm. I tutaj również mamy... Yy, do czynienia z psychopatą, który robi coś takiego, a nie innego, prawda? Więc, no, tak jak mówisz, ja nie lubię bardzo traktowania jako kultury w kategorii właśnie takiej profesorskiej, że ona ma nas prowadzić za rękę, bo bo w innej sytuacji, no, będzie źle na tym świecie. Ale wiesz, no, wydaje mi się, że jest jakiś problem w tym, że w ogóle takie taka tematyka, takie wątki, dyskusje nadal się przewijają, bo e, powiem ci, że ja pierwsze takie skojarzenie z takimi dyskusjami to mam chyba e, gdzieś tam z, z początku e, lat zerowych, gdzie była jeszcze, że wiesz, żywa dyskusja po masakrze w Kolumbin, m, gdzie mhm. wiesz, wszyscy, o to, te straszne gry wideo e, zrobiły z chłopaków e, morderców, prawda, więc no tak, tak, gdzieś, tak. gdzieś, to jest jakiś taki też trzon kultury, który wydaje mi się się nieprzepracowany i trochę też chyba odbijający dyskusję od sedna problemu, wydaje mi się. No i chyba też dlatego ten, ten film gdzieś tam jakieś takie kontrowersyjne dyskusje wzbudza, no bo w kontekście współczesnej Ameryki może, może uwierać, może, może gdzieś tam być niewygodny. Chociaż powiem Ci, że ja akurat się cieszę, że ten film u nas trafił prosto na streaming, a nawet w Ameryce nie miał jakiejś bardzo szerokiej dystrybucji. Tutaj też mhm. Robert Ziębiński bardzo fajnie o tym pisał, że to nie jest tak, jakaś tak. De decyzja polityczna, tylko po prostu taka, taka polityka Świadoma, firmy. świadomy wybór. Mhm. Dokładnie tak, więc wydaje mi się, że ten film zyskuje oglądany w domu, bo y, jednak mimo wszystko y, w kinie rzeczywiście mogłoby się sedno tego, tego filmu rozmyć i wiesz, m, można by było iść do niego, jak iść na niego jak na jakiś tam kolejny y, sensacyjniak właśnie. Y, mhm. Ale no, fajnie, żeby dyskusja wokół tego filmu gdzieś się tam toczyła innymi torami niż tylko właśnie jego gatunkowość, czy jego jakaś tam nieudolność w portretowaniu pewnych zjawisk, czy, czy w ogóle wydarzeń, no bo wiesz, twórca nie ma żadnego obowiązku pokazywania nam czegoś od A do Z dokładnie jak, jak coś było, bo wtedy no Wiele filmów wyglądałoby po prostu podobnie. Ale no, wydaje mi się, że... Znaczy przynajmniej ja tak mam, że, że cenię filmy, które w jakiś sposób rozbudzają ciekawość. Mhm. Które sprawiają, że okej, okay, kończę oglądać pewną historię, ale gdzieś ta historia we mnie żyje i zachęca do tego, żeby, żeby sprawdzić, jak to naprawdę było. I tutaj w The Order wydaje mi się, że to się udało. Że jednak rzeczywiście ten ciągku ku pogłębieniu tej historii jest, więc no ja poza jakimiś tam może niedociągnięciami typowo rzemieślniczymi to nie mam do kurzela jakichś zarzutów o to, że coś spłaszczył, coś nie zrozumiał, czegoś nie dociągnął, bo tak naprawdę dostałam to, czego, czego oczekiwałam. No ja myślę, że to jest piękna puenta, bo ja w zasadzie tutaj nic nic nie dodam do tego, co mówisz, bo się zgadzam. Też nie lubię właśnie takiego oczekiwania wręcz od kultury, że ona nam pokaże palcem określone rozwiązania, czy wskaże, co jest dobre, co jest złe, jeszcze bardziej bezpośrednio. No, no naprawdę, to, to nie jest jakieś wysublimowane kino moralnego niepokoju, gdzie wszyscy są szarzy i, i, i twórca nam musi na koniec pokazać, kto jest zły, a kto jest dobry. Nie, to jest, nawet czy, czytając w tym western Nowym Kluczu, mhm. właśnie film, który ma bardzo wyraźny podział na, na tych dobrych i na tych złych i, i po prostu uważam, że, że warto po niego sięgnąć bez właśnie może jakichś wygórowanych oczekiwań, bo to, to jest po prostu bardzo, bardzo ciekawa rzecz i ty wspomniałaś wcześniej, że on by się sprawdził jako double feature z, przypomnij mi tytuł, w tajemniczone a ja bym dorzucił jeszcze jeden tytuł. Trochę z innego worka, ale uważam, że trochę podobny vibe i podobną tematykę poniekąd twórcy podejmują, czyli Rebel Rich Netflixowski. Tak. Który w zasadzie jakby trochę podobne tematy mam wrażenie, gryzie właśnie z kolei z tej perspektywy dużo bardziej współczesnej, więc też jeżeli... No, na przykład nie oglądaliście, no to chociażby dla Dona Johnsona uważam, że warto sobie Rebel Rich też do listy gdzieś tam dopisać do obejrzenia. Rzeczywiście, są tu podobne wątki kwestie, nie pomyślałam o tym, także podpisuję się potem, także macie już całą trylogię do obejrzenia po naszym dzisiejszym <laughs> tak. odcinku. Ja jeszcze tak sobie pozwolę na koniec zacytować Kurzela, który w tym takim króciutkim, w takiej króciutkiej wypowiedzi wydaje mi się pokazuje, że dość dobrze rozumie historię przemocy, która jest wpisana w DNA Ameryki, bo wypowiadając się o tym, jak pokazywał przestrzeń właśnie w takich panoramicznych ujęciach, powiedział takie oto słowa. To uczucie, że bohaterowie są przytłoczeni wielkością tego miejsca i sprawia, że wiele z tego, co się dzieje, wydaje się mniejsze w porównaniu z ogromem historii i cudów, które ich otaczały. I wydaje mi się to kluczowe w kontekście filmu, który pokazuje, że tak naprawdę to, co wydarzyło się w latach 80. za sprawą Roberta Matiusa jest tylko ułamkiem historii Ameryki, historii przemocy, która tak naprawdę nie ma końca i sprawia, że sam film Zdecydowanie mocniej działa, gdy rzeczywiście pogłębimy go o pewne kwestie historyczne. Do czego was serdecznie zachęcamy, do seansu, mm -hmm. do przyjrzenia się tej historii, bo myślę, że myślimy tak naprawdę, bo wyjątkowo się dzisiaj zgadzamy, że, że warto dla różnych kwestii. Także ja pięknie dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Tobie Jerry, za jak zwykle fantastyczną rozmowę i podróż dzięki, dzięki. tak po amerykańskiej prowincji i do usłyszenia przy kolejnej okazji. Trzymajcie się, hej. Cześć. You